Tradycje giełdowe w Warszawie sięgają jeszcze XIX wieku. Pierwsza giełda powstała tu już w 1817 roku, ale jej działalność została przerwana przez Drugą wojnę światową i okres komunizmu. Dziś GPW jest największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.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 I mężczyzn, i kobiet, i niełącznie, więc jest to dla nas, osób, które zajmują się epidemiologią nowotworów złośliwych, też takim wskazaniem, który pokazuje nam,